Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 kwietnia minęła 14. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Święta i po świętach zaczyna się czas powrotów z Wielkanocy. Wymiana ognia na linii iran Izrael są zabicie iranymi. To będzie najważniejszy moment misji Artemis II, statek Orion z czteroosobową załogą okrąży Księżyc. Blisko 850 kierowców pod wpływem alkoholu. Przeszło 150 wypadków, w których zginęło 16 osób, a 189 zostało rannych. Policja podała bilans z dróg od piątku do niedzieli. Najbardziej tragicznym dniem był Wielki Piątek, gdy w wypadkach drogowych zginęło 9 osób. Przed nami czas powrotów i apel do kierowców, by zachowali rozsądek, mówi Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Zwracam szczególną uwagę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 Dzięki temu, że kogoś wypuścimy. Bezpieczeństwa na drogach w całym kraju pilnuje dziś około 5 tysięcy policjantów. Ratownicy wydobyli cztery ciała spod gruzów kilkupiętrowego budynku mieszkalnego w Haifie na północy Izraela, który został zniszczony dzień wcześniej przez irański pocisk balistyczny. Ofiary, starsze małżeństwo, ich syn i jego partnerka najprawdopodobniej próbowały schronić się na klatce schodowej i zostały przysypane, gdy zawaliła się konstrukcja budynku. Haifa jako miasto o strategicznym znaczeniu często jest celem ataków z Iranu oraz sponsorowanego przez Teheran Hezbollahu, który atakuje z Libanu. Izrael tymczasem zaatakował kompleks petrochemiczny South Pars w Iranie. Te zakłady odpowiadają za połowę produkcji petrochemicznej kraju. Poprzedni izraelski atak na instalację zakładu w marcu spowodował zdecydowaną reakcję Iranu wymierzoną w infrastrukturę naftową i gazową państw Zatoki Perskiej. Przed misją Artemis 2 najważniejszy moment. Po północy statek Orion z czteroosobową załogą okrąży Księżyc. Księżyc, kulminacyjny moment wyprawy potrwa około 40 minut. Choć załoga nie wyląduje na Księżycu, to jak podkreśla Tomasz Barciński z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, efekty pracy będą ważnym krokiem w stronę przyszłej kolonizacji naszego naturalnego satelity. To, co będzie cenne naukowo, to jak człowiek się zachowuje w locie. Mimo, że lecieliśmy już na Księżyc, bo teraz mamy nowe metody badawcze, nowe przyrządy, nową diagnostykę. Minęło ponad pół wieku. To proszę sobie wyobrazić, jak wygląda skok w diagnostyce chorób na Ziemi. Więc tak samo diagnostyka jest dużo lepsza w przestrzeni więc lekarze kosmiczni dostaną świetne dane do badań po to, żeby podróżnicy w kolejnych misjach byli bezpieczniejsi. Hmm, w kulminacyjnym momencie misji Artemis II człowiek znajdzie się najdalej od Ziemi w historii, około 407 tysięcy kilometrów. To o 6,5 tysiąca kilometrów dalej niż podczas misji Apollo w 1970 roku. Cztery owce pomorskie przyszły na świat w zwierzętarni Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie. Dzięki tym narodzinom naukowcy badają wczesny rozwój jagniąt. Przy okazji mają sporo radości z powodu harcujących po wybiegu polibenia Maćka i Gabrysia. Po ciężkiej zimie nadeszła chwila radości. Basia urodziła dwa jagniętka, Parka i druga nasza owiecka, też kuleczka. Dwa tryczki małe. Dużo radości? Radość poczwórna. Maluszki sobie brykają na powietrzu. Tak, gdzie słychać nawet jak. Radocha jest. Jest pan ojcem chrzestnym tych jagniąt. <głosy> Winowajcą tego całego zamieszania, a to za przyczyną naszych badań, które już od wielu lat prowadzimy. Zajmujemy się biologią rozwoju, rozwojem ciąży, dlatego te zwierzęta, te owce są bardzo pomocne właśnie w tym aspekcie. Opiekujemy się, dbamy o nie, także traktujemy ich jak społeczność wydziałową. Z opiekunem owiec Leszkiem Borowiczem i odpowiedzialnym za część badawczą profesorem Tomaszem Stankiewiczem rozmawiała Aneta Łuczkowska. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Meteorolodzy nadal ostrzegają przed silnym wiatrem. W porywach może on sięgać 95 km na godzinę. Poza tym może padać deszcz, deszcz ze śniegiem, a na wschodzie może zagrzmieć. Od 7 stopni na Podlasiu i Podhalu do 11 w centrum i 13 na Dolnym Śląsku. Autopromocja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 Osiem minut po godzinie czternastej. Tu Myśliwiecka 357. Krzysztof Sagan te audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik wydaje, Marta Malinowska przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że możemy spędzić wspólnie to świąteczne popołudnie. Tu Myśliwiecka 357 to jest audycja, w której zawsze stawiamy na spotkania z ciekawymi gośćmi, ale skoro dzisiaj dzień jest wyjątkowy, to i gościni wyjątkowa pani Urszula Dudziak jest ze mną w studiu. Jesteśmy na żywo, ja to podkreślę, bo myślę, że to ważne dla tych, którzy Oczywiście, nas słuchają po drugiej jak najbardziej. stronie, że my tu z Państwem naprawdę jesteśmy tak. przy tych świątecznych stołach, pewnie w wielu okolicznościach w podróży. Dzisiaj jest taki dzień, że trochę się przemieszczamy, ale pewnie spędzamy dużo czasu z bliskimi, więc my również chcemy uczestniczyć w tym spotkaniu. Bardzo mi miło. Ja zjechałam wczoraj wieczorem z Podlasia, bo tam spędziliśmy święta. No i dzisiaj już od rana jestem zajęta wywiady, spotkania, i tak dalej. Także... Ale pani to lubi chyba. Ja to kocham. Ja to kocham. A w ogóle to bardzo często bywa tak, na ogół, że po koncercie, który trwa różnie, godzina 15, godziny, półtorej godziny, to potem się spotykam w, w holu, po koncercie z publicznością. i Często sprzedaję też swoje płyty, książki. I jest kolejka czasami e, e, ostatnio, pamiętam było 80 osób mm -hmm. i z każdym porozmawiałam, zdjęcia, e, opowieści, także zespół już dawno w hotelu sobie smacznie śpi, a ja w dalszym ciągu daję koncert. I daje pani energię i czerpie pewnie tę energię. To jest takie tak sprzęzenie zwrotne. Tak, mm -hmm. to jest, wiesz, to jest bardzo. To mnie trzyma w pionie, ja myślę, że przez to jestem w takiej świetnej formie, że. że Umiem dawać, ale też umiem otrzymywać. Także to jest tak, takie, te, takie koło, które, które mi daje dużo energii i takiego zadowolenia i spełnienia. Ja y, zapytam panią o to, czy, czy zawsze pani tę umiejętność posiadała, czy ona jest jednak jakąś cechą nabytą, ale zanim to się wydarzy, y, w telewizji bardzo często jest tak, że na początku spotkania z artystą jest przygotowany materiał. My mamy to szczęście, że jesteśmy w radiu, więc my po prostu możemy posłuchać muzyki, no bo to jest y, taka wyjątkowa wizytówka, która za panią stoi, niepodrabialna pod żadnym względem, więc zagrajmy najpierw y, utwór, który myślę, że też stanie się pretekstem y, do naszej dalszej rozmowy. Świeci słońce, czy deszcz ulewny pada, Czy dość powodów do śmiechu masz, czy nie? Wśród warnych ulic, czy gdzieś na końcu świata Ty tak beztrosko śmiejesz się Witnącym sadem staje się świat Gdy ty się śmiejesz, ty w śmiech Przemienić potrafisz świat co w twarz nam wieje. Gdy spojrzysz w oczy, wypłaszasz łzy. Śmiech twój rozprasza sklejone chmury i mgły. Zbyt ciemne noce i szare dni. Twój śmiech rozjaśnia bo Nie umie śmiać się jak ty. Ja jak ty. Zbyt krótka młodość, by smutkiem z nią się dzielić. Niech kolorowy wiruje z nami świat, jak dwoje dzieci na wielkiej karuzeli rzucamy głośny śmiech na wiatr. Gdy spojrzysz w oczy, wypłaszasz łzy, Umie śmiać się jak ty Śmiać się jak ty Urszula Dudziek, Orkiestra Taneczna Polskiego Radia, Gdy Ty się śmiejesz. To jest nagranie, które y, próbujemy ustalić dokładną datę, kiedy powstało 62, 63 rok prawdopodobnie. Tak, tak, tak. Ja wiesz, że teraz nie pamiętam dokładnie, musiałabym, nie wiem, skonfrontować może z koleżankami ze szkoły, jak to było po maturze i tak tak dalej. Byłam w studium piosenkarskim, potem jeszcze jeździłam z koncertami, potem pojechaliśmy do Szwecji z Michałem Urpaniakiem. Ale to był prawdopodobnie 62. albo 63. rok. No i z naszych obliczeń wynika, że to była najmłodsza trójeczka z możliwych, ponieważ my 1 kwietnia świętowaliśmy 64. urodziny programu trzeciego, więc tak naprawdę trójka wtedy dopiero zaczynała raczkować. Tak jest, ja pamiętam nagranie tego utworu. Tego i jeszcze kilka innych. E... Miałam wtedy oczywiście tremę. Bardzo się niepokoiłam, czy dobrze zaśpiewam, ale Edward Czerny, którego Big Ben tutaj słyszeliśmy, był bardzo mi taki... E... sprzyjał i mówił, ale ty masz talent, ale ty fajnie śpiewasz, ty jesteś mękę. on tak mówił, że, że fajny mam, że um, umiem swingować i w ogóle mam taki nietypowy temper głosu. Bardzo. Często Pani chyba słyszała y, na początku swojej ścieżki zawodowej właśnie takie pokrzepiające słowa od no, wielkich muzyków. Przypomina mi się fragment, w którym Pani opowiadała o pierwszym spotkaniu z Krzysztofem Komedą, tak. który też bardzo y, jakby ciepło Panią przyjął. Tak, oczywiście. I, i, i on, on to czuł, że ja jestem taka niepewna siebie, że się boję, y, ona ale to miałam taki syndrom przez długi czas, że chciałabym, a boję się. Także, że Krzysiu, bardzo mile go zawsze wspominam, bo on zawsze mówił, Ula, śpiewaj, śpiewaj, jak najwięcej. Nie bój się, nie bój się. Jest, jest, jest naprawdę świetnie, dobrze, wszystko i tak, tak, tak, tak. Także bardzo mile. I to właśnie do Warta Czernego też. I pamiętam, jak, jak nagrywałam ten utwór i ja mam tutaj taką historię, że szłam korytarzem, jak y, byłam wtedy biedna, tutaj w Trójce, szłam korytarzem i naprzeciwko mnie szła Kalina Jędrusik. Mm -hmm. I miała po, pod ręką taką małą torebeczkę i w, w ręku miała papier taką fifkę y, przedłużoną papierosem i paliła od papieros taka, taka, taki jej typowy chód, taki kobiecy, bardzo taki y, no, ja byłam nią zachwycona. nie, Ona się tak zbliża do mnie. Ja mówię, przepraszam, pani Kalino, ja jest, nazywam się Uszula Dudziak. Ja przyjechałam z Zielonej Góry. Czy mogłaby mi pani pożyczyć 100 złotych? I ona zdębiała, nie patrzy się na mnie, nie, nie wierzy uszom. No pani, no to wpadła, <laughs> przepraszam. Bo byłam, no nie wiem, no ona taka ustabilizowana już, a ja jestem taka biedna bardzo. I, i ona otworzyła tą małą torebeczkę, którą miała pod, pod, pod pachą i wydała wyda, mi 100 złotych. I ja mówię, bardzo dziękuję i oddam pani, jak tylko będę mogła e, się e, wyrobić z kasą. No, czy z kasą, to, to, to nie mówiłam wtedy chyba Aha. z pieniędzmi. I, I oczywiście oddałam jej za jakiś czas, ale tego nigdy nie zapomnę i tak, i, i tak się nie mogę nadziwić, skąd to się we mnie y, wzięło, bo ja byłam, bałam się, ja bym się nie odważyła. Ona mogła też bo, powiedzieć, co, co ty? O, wszystko. wszystko mogła nie prawda? A ona była słynna z takich Aha. ripost niezwykłych, nie? Że ja się zdobyłam na taką odwagę i to mam takie... Kilka mam takich obrazków fajnych tutaj z trójki. Jak nagrywałam, jak, jak właśnie z, z Krzysiem, jak nagrywałam komedą. Takie piękne jego piosenki z Edwardem, z Klimczukiem. I mam... Ilekroć ile Ilekroć tędy przechodzę, przepraszam. Ilekroć to zawsze z, z taką refleksją i z takim wzruszeniem. O to też chciałam zapytać. O te takie... Hmm o ile istnieją naj, najwyrazistsze, najżywsze wspomnienia, które właśnie pani ma z trójką. To właśnie to. Mhm. Takie. Że, że, że przychodziłam tutaj, czułam, że jestem tak wyróżniona i i się bardzo cieszyłam, a jednocześnie nie wiedziałam, czy, czy sobie poradzę, nie? Mhm. Także miałam takie dwie strony. Zresztą miałam bardzo długo takie dwie strony twarzy i, i podejścia do, do, do śpiewania. Bo nie byłam pewna, czy to, co robię, to, to ma sens i czy, czy to fajne jest. czy to. Ale mnie, mnie ludzie zawsze... Wiesz, ja nigdy nie, nie miałam takiego parcia, czy coś, o coś walczyłam. Jeśli chodzi o muzykę, nigdy. Zawsze mnie, zawsze mnie ludzie ciągnęli. Zawsze do jakiegoś zespołu albo poznałam jak Urbaniaka. K Komeda coś tam słyszał i mnie yy, yy, yy, yy, yy, tam gdzieś wyłuskał. Nie? W Zielonej Górze. Potem z nim śpiewałam, potem z Urbaniakiem. Potem jak pojechaliśmy do Stanów, nigdy jakoś nie... Yy, yy, yy, ja miałam zawsze opiekę. Zawsze miałam wokół ludzi, którzy kochali muzykę i podobało im się to, co ja robię. Także miałam I szczęście. pani jak się czuła w tym gronie, jako taka osoba, która, nie wiem, znalazła... Czuła pani tę przynależność, czy jednak czuła pani też, że jest to jakiegoś rodzaju zbieg okoliczności? Ja czułam jedno i drugie. I zbieg okoliczności, jakieś szczęście... Zawsze, zawsze ja... Ja myślę, że jestem w czepku urodzona. Mm -hmm. o, bo oczywiście dużo miałam klęski urodzajów, ale... W sumie jednak, absolutnie tak patrzę na swoje życie wstecz i tak myślę sobie, zmieniłabym coś? Chyba nie. Chyba jednak nie, dlatego że jeśli chodzi o te moje upadki i takie dramaty, to one mnie, to mam taki punkt odniesienia, że, że było źle, że było ciężko ale teraz jest jakaś nagroda od pewnego mhm. czasu. I mam życie prywatne ułożone i, i, i mam branie, w ogóle mam dużo koncertów, mam projektów i tak się... Pani też wygłasza y, power speeches z tak, tego, co tak. czyli takie mowy y, motywacyjne. Tak, i ja jestem dobra w tym, mhm. dlatego że ja mówię z własnego doświadczenia, nie tam z książek, czego się gdzieś tam nauczyłam, tylko ja mówię, słuchajcie, szczególnie do kobiet, który, w, które są takie otoczone tym takim y, nieprzyjaznym stereotypem, jeśli chodzi o, o upływ czasu. Nie? Że w pewnym wieku to już kobiety da, no nie, nie, nie wypada, a to nie, już nie dam rady, a już jestem za stara i tak dalej. Także ja im mówię, chcecie tak jak ja wyglądać, tak się czuć, mieć taką energię, to posłuchajcie mnie. Także słuchają. I pani zna źródło tej siły? Ja, myśl, ja myślę, że to jest tak, pasja przede wszystkim, bo ja mam pasję do muzyki, ale i też takie, taka umiejętność obserwacji, umiejętność i zgłębiania siebie, zgłębiania swojej głowy, swojego organizmu i zdania sobie sprawy z tego, że, że pilot jest najważniejszy, czyli nasza głowa. Mm -hmm. I co mu powiemy, to on posłucha i pojedzie tam, gdzie chcemy. I, i żeby to ludzie zrozumieli, a szczególnie kobiety, żeby zrozumiały, że to, że na tym to wszystko polega, że nie negatywne myśli, chmury, jakieś przewidywania złe, katastroficzne myśli, jakiś lęk, taki Czasami może być uzasadniony, nie, bo wiadomo, co się dzieje naokoło, ale w momencie, kiedy sobie zdamy sprawę, że nie mamy na to wpływu w tej chwili i że możemy tym, tą, tym światłem, które każdy ma w sobie i tylko wyzwolić to światło, to można polepszyć świat. Może blisko, może trochę dalej, a może nawet najdalej. To jest taka po prostu y, indywidualna filozofia Urszuli Dudziak, bo trochę jak pani słucham, to mi się kojarzy z takimi y, przemowami różnych guru związanych, y, którzy są związani z jakimiś konkretnymi właśnie, nie wiem, ideologiami y, albo wierzeniami. Pani po prostu chyba bazuje na życiu, mówiąc najogólniej. Nie utożsamia się pani z żadnym konkretnym y, nurtem. Czy nie, może nie, jest inaczej? Raczej nie. nie. Nie utożsamiam się. Ja mam swój, swoją metodę funkcjonowania. Czyli ja słucham swojego ciała, na przykład organizmu. Jeżeli na przykład piję za dużo kawy, i, i się źle czuję po tym, to piję mniej kawy, albo w ogóle nie, zrobię sobie przerwę jakoś. Nie? My bardzo często, albo jak się czuję zmęczona, to odpoczywam, bo wiem, że organizm potrzebuje regeneracji. Jak za mało śpię, to się zastanawiam, dlaczego za mało śpię. Czy mam za dużo w głowie, czy może za późno jem kolację na przykład. Po siódmej nic nie jem na przykład, absolutnie. Także yy, i obserwuję, co mi sprawia radość. To jest bardzo ważne, żeby obserwować swoje reakcje. Wiesz, bo, na, bo często tak, coś zrobimy fajnego i mówimy, a to mi się udało. Nie, to jest właśnie Twoje dziecko które rośnie, które jak dajesz mu energię i się przyglądasz i what you pay attention to grows, nad czym się skupiasz, to rośnie. Czyli jak się skupiasz na tej rzeczy, która, kto, która dzięki tobie wyrosła, to wtedy to się zaczyna, wiesz, jakieś tsunami potem to, a to mogę, mogę zrobić to. Przecież może nawet jestem inteligentna, a może nawet <śmiech> jestem mądra, a może jestem nawet atrakcyjna, a może nawet jestem utalentowana. Ja miałam takie, okres, takie momenty olśnienia. Przez zupełny przypadek, jak zapomniałam się w swojej pasji y, o tych moich uwarunkowaniach, tych kompleksach i tak dalej, to potem się sobie, no jak to? Przecież ja myślałam, że nie umiem komponować, nie umiem aranżować, mam dziurawą pamięć i w ogóle jestem beznadziejna, a, to, a, to, a tak pięknie. To, to ja? To ja! To ja to napisałam, ja to skomponowałam, ja to nagrałam. Ojej, jakie to cudne! to może nie jest tak źle ze mną. Wiesz, i, I właśnie to jest metoda. Bo ja myślę, że bardzo ważną rzeczą jest poczucie własnej wartości. Jak nie ma poczucia, to jest bardzo trudno. To wtedy słuchamy innych, yy, damy się z z zwieść, z zbić z tropu, z zwieść ze swojej ścieżki, którą żeśmy ukochali, którą żeśmy pracowali długo na przykład. Nie? Także ja jestem bardzo praktyczna. Mhm. I czasami y, z tą praktycznością czasami przesadzam. Nie, bo jak widzę na przykład, że ktoś coś robi, a, y, już i tego się uczę, naucz, uczę się, jeśli chodzi o mojego partnera Bogusia, bo on bardzo inteligentny, bardzo mądry, y, i w ogóle mamy poczucie humoru, w ogóle jest wszystko super, super, ale widzę czasami z punktu widzenia kobiety, która jest bardzo praktyczną osobą, nie? i na przestrzeni wielu tysięcy lat nauczyła się, jak funkcjonować w patriarchdzie, mm -hmm. różne, różne metody, nie? I tak, I tak obserwujemy się sobie, no, Boguś, nie, nie tak, nie tak, tak, tak, tak jest. Ale za często nie można też tego robić, bo to, się, bo to zaczyna być groźne, nie? Bo no to musi być równowaga. Ja jestem zodiakalną wagą. Także ja we wszystkim widzę sens równowagi. I ale to też jest... pracowitość chyba to jest jedna z takich cech. Wiesz co, ja, ja jestem czasami y, idę jak stado baranów, nie? Tak, idę za czymś, coś mi się spodoba i w ogóle nie można mnie od tego do, dorwać, ale nie jestem y, taka y, y, y, wiesz, y, y, że na przykład Powinnam to robić codziennie, gimnastykować się codziennie, to ja się tak gimnastykuję, że potem wstać nie mogę, mm -hmm. wszystko mnie boli, żeby nadrobić, potem piję wodę, potem, matko nie piłam wody, dziennie. już, wiesz, to, to pot a, a tak się nie da. No tak. I, tu, I tutaj y, zaczynam się podejrzewać, że nie jestem praktyczna w, w, te, w tym momencie, że jednak powinnam jakoś to rozszerzyć to moje takie powiedziałabym praktyczne i nawet mądre powiedziałam podejście do życia także pracuję nad tym cały czas cały czas ja się uczę i nie odpuszcza pani nie, żadnych nie. planów żadnych pomysłów o tym świadczy między innymi płyta która ukazała się jesienią czyli Ulanowa zagrajmy może utwór z tej płyty i zaraz wrócimy do rozmowy bardzo proszę This so is 757-0745. 757-0745. Leave me your message. Don't try to hide it. I'll give you an answer as soon as I find it. Wait for the beat. Tu Myśliwiecka 357 niezmiennie jest to wyjątkowe wydanie naszej audycji, która odbywa się w Wielki Poniedziałek. Pani Urszula Dudziak jest ze mną w studiu. No. Tego typu rozmowy pewnie chcemy słyszeć przy świątecznym stole, które niosą właśnie dużo nadziei, dużo chęci do życia, bo to jest coś, co panią charakteryzuje, ale ten wątek muzyczny jest dla mnie równie ciekawy, no bo jednak jest to, tak jak wspomniałam już wcześniej, bez wątpienia pani wizytówka, nikt tak jak pani właściwie w jazzie się nie porusza wokalnie i również udowadnia to pani na ubiegłorocznej płycie ulanowa. Ja mam wrażenie, że ta płyta jest bardzo lekka. To znaczy, że pani nagrywając ją, proszę yy, mnie wyprowadzić, jeśli się mylę, miała jakąś po prostu chyba stuprocentową przyjemność stworzenia tego materiału. Oczywiście, to, to racja. I tak sobie pomyślałam, że czas najwyższy, żeby nagrać płytę taką, jaką ja chcę. I nawet jeżeli popełnię jakiś błąd, to ja to zrobię. I, ale tam według mnie nie ma błędu e, i tam są takie fajne historie, dlatego że, że na przykład Agnieszka Osiecka jak przyjeżdżała do, e, do Nowego Jorku, to zawsze zahaczała nasz dom, jak byłam jeszcze z Urpaniakiem I, i rzucała mi na przykład na, na stół teksty jakieś, mówi Ula, napisz do tego e, melodię. I, i, ja, I powstało tak parę piosenek. I i myślę sobie, i właściwie tak, pamiętałam o nich, ale nie przywiązałam specjalnie, nie przywiązywałam wielkiej uwagi do tego. I nagle, jak zamieszkałam teraz na Podlasiu mam poddasze, gdzie mam archiwum, mogę wszystko rozłożyć, mogę te moje dinozaury, te moje nośniki, które już w ogóle CD player, czy disk, czy, czy inne, to y, ja wszystko to mam. I, I zaczęłam wracać do tych kaset audio, które nagrywałam dziesiątki lat temu. I nagle odkryłam bardzo piękne utwory napisane do tekstów Agnieszki Osieckiej. myślę sobie, no ten utwór jest udany w 100% Jade. I, i, i, I tak powstała powstała ta płyta w sensie taka wielotwarzowa, bo tam jest też eksperymentuję. eksperymentuje, eksperymentuje. Tak. czy można wyciąć na żywo, nie. No już poszło. <laughs> już poszło. Eksperymentuję na żywo. W tym z moimi instrumentami moją elektroniką i, i, i na przykład jest Utwór taka bosanowa, mówią mi, taka fajna, taka, chociaż tekst jest niezbyt wesoły, ale. A potem nagle ulatrix, gdzie to, gdzie się kojarzy z czymś, z huraganem, nie Aha. wiem, z jakimiś takimi katastrofami, że coś jest, coś, coś się stało, ale. I y, y, y myślę, że y, bardzo lubię tą płytę. Bo ja się nie przywiązuję zbytnio, bo, bo tak czas i, i muzyka, i życie płynie. I tak cały czas myślę o na, następne. Co? What's next? Mm -hmm. nie? Ale to, tę płytę bardzo bardzo mi się ona podoba, że ona jest taka moja. że y, b, b, b, Radzie Jasiu Smoczyński, który bar, bardzo pomagał w tej płycie <coughs> i nagrywał w, w swoim studiu, nagrywaliśmy w jego studiu, to w dalszym ciągu ostatnie słowo było moje. Także bez, jestem dumna z mojego dziecka. I ona powstawała rzeczywiście w takiej atmosferze też niezobowiązującej? To znaczy w zależności od tego, na co pani miała nastrój danego y, dnia, ta, takie, takie nagranie powstawało wtedy? On, to znaczy, myśmy już z góry ustalili z Jasiem, które utwory wchodzą na płytę. Ale też było trochę więcej. I tak myślimy sobie, zobaczymy, jak to wyjdzie, jak się będę czuła, jak, jak potem odsłucham, czy, czy to jest ok, czy to jest, to jestem ja, czy, to, czy byłam trochę rozkojarzona, czy, czy może coś mi przeszkadzało. Także różnie to bywało, ale na ogół jechałam tam do tokarni, bo to jest nazwa studia, to jechałam z takim jak na skrzydłach. Dzisiaj nagram to, to, to. Moje ukochane i potem moje ukochane następne. Mhm. Także włożyłam dużo serca w to i, i podoba mi się ta płyta. Bardzo ją lubię. I, no i gram ją na koncertach. Ona też powstała yy, po takiej przerwie wydawniczej, bo przez parę tak. lat właściwie pani tak. nie nagrywała płyt tak, wcześniej. Tak. I to się tak uzbierało. Yy, tak już myślałam od pewnego czasu, żeby to zrobić. I, i, i tak. Ja myślę, że każdy ma swój timing i, i czasami się wydaje y, pły, płyta po płycie, płyta po płycie, a czasami się czeka na to, żeby, tak, żeby to ta chęć i, i ten projekt dojrzał. Jak pani słucham, to y, brzmi to wszystko tak, jakby pani złamała wszelkie kody związane z branżą muzyczną <sum> <sum> i żadne zasady tak naprawdę pani nie obowiązują. No bo y, to, co pani robi z głosem, to jest absolutnie pani autorska y, rzecz i trochę rozmawiałyśmy przed audycją, że y, powiedziałam pani o tym, że, że miałam właśnie takie myśli, że ciekawe jest dla mnie to, że właściwie nikt nie podjął się, no nie powiem, że skopiowania, ale takiego mocnego zainspirowania się y, takim stylem poruszania się w muzyce jazzowej. No tak, to, to nie wiem, nie wiem. To trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Także nie wiem dlaczego, ale są kobiety, są wokalistki, które świetnie improwizują i, i, i, I dlatego ja też pokochałam jazz. Że, tam je, że, że ta muzyka, tą, tę muzykę na ogół w dużej części się komponuje na żywo. Czyli można odfrunąć. Można w piękny sposób się spełnić i unieść tam daleko, wysoko i, i zabrać ze sobą publiczność. To jest dla mnie... Największa przyjemność chyba. A czy w jazzie jest miejsce na błędy? E, e, e, na przykład błędy. A Dobrze dobrze tutaj powiedziałaś. Jest e, e, na przykład Miles Miles Davis <coughs> w jednym utworze, My Van, Fanny Valentine, jak gdyby zagrał jedną fałszywą nutę, że, która absolutnie nie pasowała. Ale e, i on... E, może sobie absolutnie na to pozwolić. I ta nuta też świadczy o tym, że to jest człowiek, że mo, mm -hmm. może nie wiem, czy on nawet pomyślał o tym, że to, że, że to jest nie ta nuta. A, ale ja wiem, bo on tylko może, po, może zrobić e, ar, e, e, muzyk, który może nie czuje jazzu albo nie powinien grać jazzu. Nie wiem. Cała Dajem reszta to, to część improwizacji też? To, to jest część bardzo dużo jest improwizacji, mhm. tak. I, I wyszukiwanie metod, żeby żeby jak najbliżej być tej prawdy, czyli tego, co, co naprawdę czujemy, nie? Żeby nie, właściwie Krzysiu Komeda mu, mówił, żeby nie powtarzać się, żeby nie, nie mieć tych... Że masz nie, nie, nie, nie używaj laski żadnej, że się nie podpieraj się niczym. Że za każdym razem, jak, jak grasz, to jest coś nowego, coś jest świeżego, coś jest e, niepowtarzalnego. Także to są takie e, rady, które są bardzo ważne. To się chyba mocno y, łączy. Z tą nieprzemijającą młodością, mam wrażenie, o której pani tak dużo opowiada, no bo, no bo młodość kojarzy nam się właśnie z poszukiwaniem, z takim niegodzeniem się na gotowe rozwiązania. I yy, chyba jednym z elementów tego eliksiru pani witalności życia jest po prostu no, muzyka jazzowa. Zdecydowanie w sensie to, jaki jest jej charakter właśnie. Je, zdecydowanie tak, że to jest muzyka ta, transcendentalna, że to jest muzyka, która nie ma... Są pewne ramy, jak gramy jakiś utwór na przykład, to, to są pewne ramy, ale, ale w środku co robimy, to zależy tylko i wyłącznie od nas i od tego, jak się czujemy, jak... Y, y, to y, no, y, Ja sobie nie wyobrażam. Ja myślę, że dwie najpiękniejsze rzeczy i najważniejsze w życiu to jest wolność i miłość. To są... Y, y, jeżeli jesteśmy wolni i, i umiemy kochać jeśli jesteśmy kochani, to jesteśmy spełnieni. I no jest a co, piękne. jak tego nie ma? Proszę? Co jeśli tego nie ma? Nie mamy. Aha, no, to, o, no to... Szukać nie, to nie. czy poczekać, aż szukać. samo przyjdzie? Jak to pani znaczy, i, i, i, ja chodzi. każdy ma swój timing. Jak jest gotowy na nauczyciela, to hmm. znajdzie tego nauczyciela. Ale nie, nie należy tracić nadziei. I to tak właśnie dzisiaj przy... Przy święcie tym nie wolno tracić nadziei i wierzyć w to, że kto szuka, to znajdzie. I wierzyć w to, że każdy ma potencjał odnaleźć pasję, talent w sobie, że nie to, że ja, ja nie mam talentu albo coś. Nie, nie, nie. Każdy ma swoją ścieżkę życia, którą, którą należy odkryć. No i tak się zastanawiam, czy właśnie m, też biorąc pod uwagę to, jaka jest rzeczywistość, nie wiem, czy pani y, dużo czasu w internecie spędza? Bo to, to znaczy, tak mam wrażenie nie. domena współczesności? Nie, ja prawda. w internecie, to znaczy ja, ja spra, sprawdzam tam wiadomości, y, w telewizji oglądam na ogół sport. Bo, bo bardzo się interesuję tenisem i, te, i wszystkie turnieje tenisowe, a szczególnie Australian Open, US mm -hmm. Open. No, Wimbledon, nie, bo tu I jest gra w Europie. Pani też przecież. Tak, gram też. Mam trzecie miejsce w Polsce w mojej a. kategorii wiekowej. Po, po 80 serdecznie. tam już prawie nikogo nie ma. <laughs> <laughs> Także bram udział niedawno w Olimpiadzie Senioralnej, bo jestem radną w, w, w dzielnicy śródmieście. We wrześniu teraz brałam udział także w ubiegłego roku i, i dostałam się do finału nawet. I myślałam, że wygram ten, ten turniej, i, ale nie wygrałam, ale byłam, byłam w finale, także jestem do u nas siebie. I nawiązując do, do, do, do, do tego wątku powiedzmy internetowego i też poszukiwania swojej pasji, tak myślę, właśnie jakby pani powiedziała... Dzisiaj młodym, albo co by pani sobie powiedziała, tej, która jedzie do Nowego Jorku, czy szukać w sobie, czy jednak czerpać dużo y, od ludzi z zewnątrz? Gdzie myśli pani, że jest właśnie taki dobry punkt wszędzie, startowy? Wszędzie. Obserwacja, słuchanie, czytanie, obserwowanie, spotykanie różnych ludzi, ciekawość świata. Jeżeli jest się, jest się, ma się taką ciekawość dziecka i potrafi się ją zachować, ja mam ciekawość dziecka, naprawdę. Ja obserwuję, ja wszystko, ja wychodzę i codziennie patrzę na przykład, jak jestem albo na wsi, albo w, albo w domu na Marszałkowskiej, tam gdzie mieszkam. Mam piękny, piękny kasztan przed sobą i ma, czy pa, pąki wypuszcza i codziennie patrzę, czy ma, ma większe, większe, większe. Obserwuję, jak słońce wędruje, jak ludzie się poruszają, jak, jak do siebie mówią. Właściwie czytam książki jestem cały czas jak gdyby taka w pionie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że się nudzą na przykład. Nie? Także ja, ja cały czas się gotuje we mnie, ale to nie jest taka, takie gotowanie, że, że mi to przeszkadza, albo mnie za bardzo zużywa, tylko, że to jest takie takie szczęście i takie zadowolenie, tak, że, że żyję. Że żyję, że widzę, że słyszę, że, że mogę być z ludźmi, że mogę śpiewać dla nich. Że głos jeszcze mi śmiga. Także to jest, ja to bardzo szanuję. Każdy, każdy każdą minutę mojego życia. Ale gorsze dni, no, musi pani miewać. Czyli... Czasami, czasami mam takie, na przykład, jak za dużo kombinuję, to muszę się wyciszyć bo jak za dużo kombinuję, to mam kłopoty ze snem, a jak mam kłopoty ze snem, to potem w dzień jestem zmęczona i tak nie jestem taka alert, nie jestem, nie biorę życia tak garściami, tylko tak jak gdyby trochę wyciszona. I wtedy, wtedy mówię do siebie, uleńko, bo mam takie dwie ule, Mhm. jedna taka, jaka jestem tutaj a druga, która mnie pilnuje i czasami na mnie krzyczy i mówi co, druga godzina, ty nie, nie, jeszcze nie w łóżku, co to jest ja mówię, na, czasami mówię e, e, to, to jest Oleś przykład, nie? że to jest Oleś, który krzyczy na mnie i który mnie cały czas obserwuje i czasami mnie łapie na takich rzeczach, na przykład, że idę ulicą, miałam tak, taką sytuację i tak idzie grupka ludzi i tak myślę sobie, czy oni wiedzą, kim ja jestem? I w tej chwili się od, odzywa, odzywa ta druga ura co to porąbały cię? Wsiadaj do tramwaju w tej chwili, nie? I jeźdź tramwajem, <śmiech> nie? Aby ja zresztą śmigam tramwajami. <śmiech> <śmiech> <śmiech> że nie mam nic, nic z, z tej takiej gwiazdy. Tak, takie tak, bardzo tak, sprowadzające tak, na ziemię. Sprowadzające na ziemię, takie e, jak, jak, jak nawet... Ego jakieś tam wychyla swoje czułki, nie? już tamtego zaczyna, to ja wtedy w łeb, nie? Nie, nie, nie. Ja chcę być taka, jaka kiedyś byłam, cały czas jestem. Skromna, z poczuciem własnej wartości, ale taka normalna, nie? Żadna gwiazda, któraś, która się denerwuje, że nie ma tam w, w, w garderobie czegoś tam jakiegoś przysmaku niesamowitego, który trzeba sprowadzać z Zanzibaru, na przykład. Ale to chyba też yy, świadczy o tym. Ten kontakt Pani ze słuchaczami, z, tak. z odbiorcami, to tak jak Pani powiedziała, drugi koncert po koncercie. Prawda? Dokładnie to tyba? jest to. Dokładnie <laughs> dokładnie. ludzie przychodzą, Panią Szulo, Praj Szulo, niech Pani nagra tutaj filmik dla mnie, bo mama, moja mama ma 60 lat i mówi, że jest stara. Niech Pani jej powie coś, że, że nie, że, że to dopiero że najpiękniejszy wiek, bo ja mówię, że najpiękniejszy wiek kobiety to jest między pięćdziesiątką a setką. O, nie? że przekwitamy po to, żeby rozkwitnąć mhm. na nowo. I to są moje takie maksymy, których się trzymam kurczowo i przekazuję. I wtedy kobiety się dziwią. Ja mówię, po siedemdziesiątce dopiero zaczęłam pisać książki, mhm. mam partnera, wybudowałam dom i, i powtarzam to, że można, że można, jak ludzie widzą mnie mówiącą tak prawdę, głęboką pra prawdę z serca od serca, to wtedy zmieniają swoje życie. I o to mi chodzi. Na lepsze. A jest coś takiego y, z obszaru artystycznego, czego pani jeszcze nie zrobiła, a chciałaby pani zrobić? No bo muzyka, książki, grała pani w filmie, więc zastanawiam się, czy na tej liście jeszcze coś takiego na panią czeka, co, o czym pani marzy. Y, wiesz co? Y, ja bym chciała, żeby było tak jak jest. Wiesz, y, y, y, y, y, y, y, y, żeby... Y, bo tak mi jest dobrze teraz i tak fajnie spędzam czas i dużo podróżuję, spotykam dużo ludzi, śpiewam, projekty najprzeróżniejsze mam. Podróżuję, dużo byłam niedawno w Nowym Jorku, lecę dzisiaj do Szwecji. Przy miesiącu lecę do Londynu. Potem na Teneryfę, bo byś mnie zaprosił, mój partner. Także cały czas jestem w ruchu. I, i jakieś marzenia, wiesz co? Nie wiem, marzenia... Marzenia ja mam też czasami, ale w ogóle generalnie takie, wiesz, chęć czegoś, to mi się kojarzy z tym, że czegoś mi brakuje. A mnie się wydaje, że mi niczego nie brakuje, <śmiech> <śmiech> że jestem naprawdę y, spełniona. Ale nie po to, żeby usiąść w fotelu, tylko <śmiech> spełniona w sensie, że, y, że mogę iść dalej i mogę sięgać po to, na co mam ochotę. Cieszymy się bardzo, że ma Pani cały czas ochotę koncertować, bo to jest też coś, z czego my możemy bardzo, A, dużo bardzo. czerpać, więc Ta, możemy zaprosić Pani do 19 już niedługo yy, śpiewam w teatrze. Szekspirowskim w Gdańsku i to będzie koncert, który będzie promował moją najnowszą płytę, a wcześniej, a później, przepraszam, 5 maja w Teatrze Roma, tutaj w Warszawie. Także też się bardzo cieszę na ten koncert. Z gośćmi będą te koncerty i, i właśnie promujące tą płytę Ulanowa. No to czekamy na te koncerty. Bardzo pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za wspólne popołudnie w Wielki Poniedziałek w programie trzecim. Urszula Dudziak. Dziękuję była bardzo. Naszą również. gościnią. Krzysztof Saga audycję realizował, Katarzyna Wojtasik wydaje. Życzymy jeszcze no, dobrej końcówki świąt, tak naprawdę, bo przecież przed nami pół dnia świątecznego. Tak, jest, tak jest. bardzo dziękuję. I nawzajem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, kochana. Thank <coughs> Byłeś wczoraj, tam gdzie co noc tak grali nam, ja nie skarżę.